Słuchacie Wikiradia. Ja chciałem przedstawić taką prezentację dotyczącą pojęcia, które jest nazwane Wikipedia w małych językach Polski. Julo mnie zapytał, co ty w ogóle miałeś na myśli? Więc tam wyjaśniłem, a to tak ci się okaże, o co to chodzi. To jest pomysł zaczerpnięty z um, środowiska rosyjsko-języcznej Wikipedii z Rosji i z mojego udziału na konferencji warszkijskiej Wikipedii. Wikipedii w grudniu, kiedy m, wiedząc o tym, że w Rosji, tak tylko to tym powiem, jest mnóstwo Wikipedii w językach narodów Rosji, które tam właśnie są zwane małymi językami, y, przygotowałem prezentację na temat Polski, bo o ile oni tam wiedzą, co się dzieje u nich, to co się dzieje u nas, to wiedzą pewnie nie bardzo. Co będzie w tej prezentacji? No, na samym początku są informacje o autorze. to ja tak wszędzie standardowo zamieszczam, natomiast oczywiście o tym nie będę mówił. Prezentacja jest w tej chwili e, załadowana na Commons, jest podczepiona pod program e, e, konferencji, więc te rzeczy mogą sobie poczytać. Ci, którzy e, mnie jeszcze nigdy nie widzieli, mnie nie znają. E, dalej e, będzie wprowadzenie, czyli takie podsumowanie wstępne. O czym będę mówił? Statystyki, które są pobrane z. E, stron statystyki Rika zachtę i dwa spojrzenia z wnętrza, czyli odpowiedzi, opinie osób, które są w te e, małe Wikipedia, albo małe języki zaangażowane. I to są już tutaj widać. Będę mówił o Wikipedii Kaszubskiej i o Wikipedii Śląskiej. I to jest właśnie tak w cudzysłowie nazwane czy przypisane jest nazwa małych języków Polski, co pewnie ma sens, ponieważ tymi językami posługuje się w porównaniu z językiem polskim, z nas, z znacznie mniej osób. Podsumowanie i taki króciutki suplement. Dosłownie jeden slajd, który będzie mówił o tym, jak wygląda sytuacja, ale w kontekście kilku takich faktów, aspektów w przypadku Federacji Rosyjskiej. To są te dwa slajdy, o których mówił nie będę. To sobie można poczytać. No i przechodzimy już do takiej części też wprowadzającej. Ta prezentacja jest oparta na artykule, który napisałem na konferencję która, który ten artykuł jest umieszczony też na komoc. Można go poczytać z tym, że on jest w języku rosyjskim. Jeśli ktoś się tym językiem posługuje, no to można artykuł poczytać. Jest też prezentacja analogiczna zrobiona i też ona jest umieszczona na Commons na y, konferencji warszawskiej Wikipedii. No i ta, która też jest no, na no, Commons. To jest informacja. źródła. No. i teraz to y, wprowadzenie. To, co powiedziałem. Zrobiłem tą prezentację jako materiał na konferencję warszawskiej Wikipedii w która miała miejsce w kwietnia tego roku. W kontekście tego, co powiedziałem, czyli występowania Wikipedii w małych językach Federacji Rosyjskiej, podstawową rzeczą było to, że ja oczywiście nie miałem żadnych informacji o tym, co się dzieje w tych Kaszubskiej i Polskiej, oprócz tego, że wiedziałem, że one są. Nic poza tym, tak? Nie posługuje się innymi językami, aczkolwiek stwierdziłem, że e, jeśli chce się poczytać. To się da to zrozumieć, tak? No ale oczywiście to jest da się zrozumieć dość słabe. Nie postanowiłem dotrzeć do osób, które funkcjonują na tych dwóch Wikipediach. No i takim pierwszym tropem to była oczywiście sprawa najbardziej oczywista, odpowiednik naszej kawiarenki, gdzie tam znajduje się jakieś miejsce, jakieś postoliki, bądź jedno miejsce się wpisuje w jakąś tam prośbę o odzew. W przypadku śląskiej Wikipedii to się nazywa też ogólny ogólnie chyba, jak się to czyta, a w przypadku Kaszubskiej Kaczma. Albo Najpa, tak to można przetłumaczyć. No i tam się wpisałem oczywiście w języku polskim, że materiały, już chce zrobić prezentację. Proszę o kontakt, odzew był oczywisty, żadnego. W związku z tym trzeba było chyba drugi sposób, czyli już wskazać konkretne osoby, czy personalnie dotrzeć do konkretnych osób. Zwróciłem uwagę na podstawie statystyk, że na Kaszubskiej działa TSA, czyli Tomasz Sienicki. Ja się z nim kontaktowałem. To faktycznie jest ktoś, kto jak się do niego zwrócić to odpowiada. On tam jest, ja to nazywałem ślepym adminem, nie zna Kaszubskiego. Natomiast no, zajmuje się takimi czynnościami administracyjnymi, czyli oczywisty wandalizm i tak dalej. Kasuje, blokuje i te rzeczy tam wykonuje. Natomiast no, ma pewien przegląd, który jest aktywny. Polecił mi użytkownika Kaszebę żeby do niego napisać. Na Śląskiej zobaczyłem w tych statystykach no, znajomy Nik nick, no, pewnie większość znałem, Majsi Konika On działa na polskiej wikipedii, do niego też się zwróciłem, czy do tych obu użytkowników się zwróciłem. No i oczywiście, oczywiście, tu już mówię z ironii, otrzymałem odpowiedź, oboje się obaj. odezwali, tak, oboje się odezwali. I na podstawie tego mogłem zrobić napisać artykuł i zrobić prezentację w języku rosyjskim i polskim. Wracając do tematu. W Federacji Rosyjskiej jest zarejestrowane, oprócz rosyjskiego, 49 języków narodowych, czyli takich, które posiadają określony status prawny. To są dwa takie statusy, czyli albo jest status języka pracownego podmiotu federacji. Tak są tam nazywane no w pewnym sensie niezależne twory w postaci czy Republik, czy Chabłotów Wydzielonych, czy czegoś innego. No i tutaj w artykule jest taki spis alfabetyczny tych wszystkich języków, alfabetyczny. Ja tu wymieniłem tylko początek, jak ktoś chcę zobaczyć, na to w artykule jest pełen ten spis tych języków z tym statusem. obaziński, awarski, a i tak dalej. Z, że, Jaki? Że W jest przed awarski a, Warski, a Aha, bo to będą No tak, że jedynie po rosyjskim. No ja nie wiem, nie robiłem polskiego, ale jest po rosyjsku. Więc tam teraz W jest praktycznie literą trzecią, a nie na samym końcu. I 14 języków, które posiadają status oficjalnego, ale nie państwowego podmiotu federacji. No jest. No, perski, tak na samym początku. Bałkański, kazachski i tak dalej. E, liczba osób, które władają danymi językami e, to na przykład ponad 4 miliony dla języka tatarskiego. I to jest chyba najbardziej liczna grupa, która upada językiem narodowym innym niż język rosyjski. No i mamy tam przykład Baszkijski, który jest bardzo zbliżony do języka tatarskiego, ponad 1 milion osób i żeński też ponad 1 milion osób. Natomiast w Polsce w ogóle, kiedy wszystko spiszemy, co się tylko da, Oczywiście to jest więcej z Wikipedii. No <grymna grymna> informacja. I ty jej ufasz. <grymna> to możemy naliczyć 10 tak? 10 w różnym ujęciu języków, dialektów, mikrojęzyków, wetmot, dialektów -dialek i tak dalej. Czyli śląski, kaszubski, kaszubski to na propos To jest bardzo ciekawa sytuacja. Ja tak trochę się interesowałem zupełnie przypadkowo na przestrzeni dla i o ile na przykład w Rosji od zawsze uważano, że język kaszubski to jest język słowiański z grupy zachodniej i tak dalej, to w Polsce uparcie przez cały czas język poznawcy uważali, że to jest jakaś tam gwara. I nie dawali tego statusu, tak? nawet w opracowaniach naukowych, że to jest... Język teraz się trochę zmienił, tak, że w dalszym ciągu jest to nazywane etnoletem. Ja się nie będę pogodził tej sprawy, język poznawcy, bo na tym się kompletnie nie znam. No i mamy dalej białoruski, karański, romski, rosyjski, ukraiński, no, zachodnie polski, jest jeszcze jedno z słowiański, Wilamost. to tak, jest który najmniej liczny, to o tym wiemy, tam jest kilkanaście, chyba osób, czy kilkudziesiąt osób, tak. Najbardziej, zresztą grupą, która władza językami, to jest język śląski, który też ma tak spory, czy to jest język, czy nie język. To są różne liczby, około tych 600 tysięcy. jeśli popatrzymy, na, tam dalej będzie... To zaraz zobaczymy, czy jest starszy. Zaraz wrócę tego slajdu poprzedniego, natomiast tu jest tabelka z Wikipedii, ale to jest na podstawie danych usowskich, tak, ze spisu powszechnego w 2011 roku, gdzie dane, znaczy po raz pierwszy w tym spisie można było samodzielnie wpisać sobie swoją tożsamość językową, nie z zamkniętego spisu. No i tu się a propos też okazało dość nieoczekiwanie, ja to pamiętam, że o ile długi czas sądzono ze Śląsa, są Niemcy, i oni faktycznie w poprzednim spisie się byli jako Niemcy, to jak można było już samemu wybierać swoją przynależność językową, to się okazało, że mamy naprawdę najwięcej Ślązaków. Tak. A Niemców jest już nie tak dużo. Czyli w spisie... Amerykanie to kto? No to są Amerykanie. No tak się sami określali. Bo tam można było wpisywać swoją tożsamość Aha. na Amerykanie. Amerykanie mają swój własny problem, no bo tam nie bardzo wiadomo, co to jest ten naród amerykański. tak? I oni tam... No. tam, no. Tak, i oni tam tak, jest dużo. Natomiast Amerykanie gwiązki pasów to oni się określają jako typ Tak. I to są diali, tak, później są w i jakoś tak. No dziwnie, no, tam, no bo to jest wiadomo, ten tygil amerykański to jest zupełnie coś innego niż w Europie. Dobrze, to mamy tą tabelkę i to też jest wzięte z Wikipedii albo z Nie ja to musimy wrócić. Tu jest taka pewna dygresja. <coughs> a Nawet dwie, bo kwestia tego statusu w Polsce jest też, też inna, ponieważ mamy kilka języków, które są językami państwowymi w krajach sąsiednich. Ukraiński, bo jest sporo Ukraińców i białoruski. Wprawdzie on tam faktycznie jest słabo używany, ale jednak w na naszym ciągu jest i przynajmniej jest na Białorusi językiem używanym, znaczy, czy mającym być używanym jest białoruski, to to różni Polskę od Federacji Rosyjskiej. A druga sprawa, tak, to jest kwestia y, tego, że y, ja miałem tak jakby dwie takie albo trzy opinie. Przez długi czas sądziłem, że Polska jest najbardziej jednorodnym etnicznym krajem w Europie. Później dziś znalazłem sobie informację, że to jest nieprawda, ponieważ najbardziej jednorodnym etnicznym krajem w Europie to są Czechy. Po zdzieleniu mówię, czy o Słowacji na Czechy i Słowacji. A później znalazłem kolejną informację, gdzie się okazało, że jednak w dalszym ciągu Polska jest praktycznie najbardziej jednorodnym etnicznym krajem w Europie. Za Portugalią, w której 99% się identyfikuje jako Portugalczycy, tak, to jest oczywiście portugalny. Mały, drobny elemencie, który był tłumaczony z prezentacji w języku rosyjskim. Natomiast w Polsce 97% się identyfikuje jako Polacy. Natomiast w Czechach, właśnie, to ciekawa sytuacja, tam Czechów w Czechach, czy na Czechach jest 93%, ponieważ są jeszcze Morawie, w których jest reszta tam około 7%, no i tam pewnie jakaś tam nie grupa ta, ta Niemców i innych osób. I to jest, w hmm, tak to wstrzymał być może. I to jest też taka dygresja, skutek, no, hmm, to faktor bo... historyczny, o tym wszyscy wiemy. Po II wojnie światowej miały miejsce przesiedlenia, które w tej chwili są nazywane wyborczykami jednicznymi. To no faktycznie miało taki charakter, czyli wyśledzenie Niemców z Polski, przesiedlenia Polaków tak, z poprzednich terenów należących do Polski, czyli w naszej terminologii wschodnie obszary Rzeczpospolitej, a Wschodnia tak, Ukraina i zachodnia Białorusi i w drugą stronę no również, ponieważ Ukraińców Białorusz również posiedlano w tamtą stronę i to w sposób taki powiedzmy, no, no ale bardziej pokojowy niż to się było w tak, innych sytuacjach, jak Niemcy wysiedlali, czy jak tam się odbywały wydarzenia techniczne, na przykład na Bałkanach. I to jest skutek tej jednorodności, który, znowu, w moim osobistym odczuciu, pomimo tych wszystkich zaszłości historycznych i obciążeń, ma pewien aspekt pozytywny. Tak? Nie ma tutaj w tej chwili u nas konfliktów narodowościowych, które mają miejsce w innych obszarach, w innych krajach. No dobrze, wracamy znowu do tematu, czyli tak, co do wikipedii. W językach Federacji Rosyjskiej istnieje 40 wikipedii. Tu są podane w tej tabelce wikipedię według liczby haseł. No i pierwsze miejsce ma wikipedia czeczeńska, czyli w języku czeczeńskim, czy tak mówiąc absolutnie poprawnie, po wikipedianemu, ale wrócę do bardzo potocznego rozumienia tatarska, waszkirska, czubaska i tak dalej. To jest znowu odrębny, bardzo ciekawy temat na temat czeczeńskiej. Zostało 10 dziś minut. Z... <głosy> to bardzo ciekawe, <głosy> ciekawe wykłady na temat właśnie, jak się rozwijała sytuacja w tej Wikipedii Czeczeńskiej. Ale to jest odrębny temat, który też można byłoby długo opowiadać. I przechodzimy do Polski. Więc tak, w Polsce, jak powiedziałam, to o czym chciałem mówić, to jest Kaszubska i Śląska. Pierwsza uruchomiona w 2004, druga w 2008. Śląska zdaje się proszę przez inkubator, bo już się na inkubator załapała. Liczba haseł na 9 czerwca, robiłem aktualizację tych danych, czyli Kaszubska 4604 hasła, Śląska 3486. I tu są podane statystyki na podstawie których, no tam jakby są te podane fakty, które mają miejsce dalej, gdzie są podawane dalej i te wnioski, które mówią o tym, jakie są perspektywy tych Wikipedii. Miejsce jest znane, tak więc możecie sobie znaleźć, ponadto prezentacja jest powieszona na commons, to do tego sobie można zajrzeć. Kaszówska mamy w zasadzie w użytkowniku 105, 105, tak, nowych praktycznie nie ma, tak tam jakichś tak Ewenement był chyba w listopadzie poprzedniego roku do 14 osób się pojawiło. Dalej mamy Kaszubską. Kto jest aktywny? No tutaj mamy jakieś wyniki. Ostatni aktywny, tak? Halitę, Żółwik, Romajnę. Ostatni nieaktywni użytkownicy i to jest ten kaszeba, tak? Która ma, ma tych edycji bardzo dużo, ponad prawie 2000, natomiast nie jest aktywny Chociaż nie, to edycja. edycję. Jak ja robiłem w kwietniu, to robiłem tego pewnie w połowie kwietnia, to akurat miał ostatnią edycję. Od, od Ciebie? O, ode mnie coś zrobił, tak, tak, ja sobie W kwietniu, w połowie kwietnia, on ostatnią edycję miał w 2010 roku, czyli od prawie 5 lat nie edytował. Tu zrobił tą edycję, tak? Tak, i dalej co mamy? No to, to co powiedziałem, 105, mając sami nie mniej niż 10 edycji. Kaszewa to już powiedziałem, czyli nie edytował, ale zrobił jakąś tam edycję w wyniku tego kontaktu. Śląska, tu mamy Śląską. Nie, Kaszubska jeszcze jest. Kaszubska, e, <grym> bo cofnę chyba, tak? Tak. A tutaj już mieliśmy Śląską, tak? Więc jest lejski, lejski. Ale nie, coś mi tu się pewnie pomyliło, bo tu mamy Lajsikonika, więc to jest, to jest Śląska, tak? Śląska, ale nie, pomyliłem coś, no nieważne. W każdym razie tu jest Lajsikonik. Y, Coś z tymi slajdami jest nie tak, to przepraszam za to. Dobrze, to nie będziemy na nie patrzeć, tylko takie krótkie podsumowanie. Tam na główek po prostu. Tak, coś jest nie tak. Lejszy jest najbardziej aktywny i w dalszym ciągu ciągach czyli dalej edytuje, i w jego przypadku, jak w przypadku Kaszewy, są w tej prezentacji, jak i w artykule podane ich opinie. I teraz tak, jak rozbudowałem z oboma, obo, oboje. Odezwali się jeden i drugi. Podali no, pewne informacje o sobie, ale się konik nie, kaszeba więcej. Nazywa się Mark tak, po kaszubsku, a widziński po polsku. Mieszka poza Polską, działa w grupie wolnego i otwartego oprogramowania, lokalizował Linuxa na język kaszubski. Mało ma optymizmu. Uważa, że Wikipedia jest na granicy zamrożenia. Sam podszedł i o tym będzie, się... będzie dalej mowa, dość nieoczniwana to jest dla to jest mnie, pewnie dla Was. Podał takie trzy aspekty. Po pierwsze na początku yy, działał trzech uczestników, to faktycznie była bardzo fajna rzecz, tak no jak w moim przypadku. Okazało się, że było miejsce, gdzie można było tworzyć treści w jakimś konkretnym języku. Yy, działali tak, żeby utrzymać spójność, yy, przyjęli zasadę, że stosują yy, to jest pewna analogia do tej białoruskiej, tak? I jeden rodzaj pisowni. Tutaj w wersji dłuższej podawał przykłady, jak to brzmi w odniesieniu do Wikipedii, to miało związek z opracowaniami naukowymi. To jest podana publikacja, która też używała tej pisowni długiej i to wszystko to trwało, trwało, dopóki nie zaczęły się sytuacje, które naruszały tą spójność, a po drugie pojawiły się zalążki, które takiej treści. Pani Aniela jest europejską aktorką i tyle, tak? I one były tworzone i porzucane. No wiadomo, że to nie jest artykuł, go trzeba zbudować. Jeśli edytorów jest dwóch lub trzech, to oni po prostu nie są w stanie fizycznie się zająć jakąś masą tego typu artykułów, a to powoduje w pewnym czasie ich zniechęcenie. I tu jest takie podsumowanie, że często jest takie założenie, nie, ktoś to zrobi, tylko nie ja. Ja mam fajne pomysły, natomiast Wy te promusły łapcie i realizujcie. No i trzecia sprawa, właśnie najbardziej nieoczekiwana, no to nazwał Wielki Brak Czupa. Chodziło o to, że na początku, to wszyscy o tym wiemy, są komunikaty systemowe MediaWiki. One w części, no są jakby lokalizowane w części, są w języku tym jakby pierwotnym, czyli angielskim. Ci edytorzy dwóch lub trzech zdecydowało, że to będzie wersja angielsko-kaszubska. Ja też podejrzewam, bo to myśmy nie rozwijali tego w korespondencji, że to było jakby bezpieczniejszym rozwiązaniem, żeby nie wprowadzać takiego w cudzysłowie zaśmieszania terminowym polska, tak? łatwiej jest bezpośrednio z angielskiego tłumaczyć na język ten docelowy niż w zapisieniu języka polskiego. No i nagle się okazało, że jednym posunięciem krótkim zmieniono. Zamiast wersji angielsko-kaszubskiej w wikipedii kaszubskiej trzeba obowiązywać dla minut? Cztery. Cztery. Cztery. Obowiązywać wersja polsko-kaszubska. No i tutaj jest korespondencja, to można sobie poczytać, ja tylko powiem dwa słowa. Pojawił się wpiska w ręce, że przełączamy i już. To napisał later, tak? No i tutaj odpowiedział Kaszeba, że to się odbyło poza ich głowami, oni o tym nic nie wiedzą. Jemu osobiście nie przeszkadza język polski, ale uważa, że angielski tak samo. I to jest bardzo mi fajne i w 2010 roku, po tym on z Wikipedii Kaszewskiej odszedł. To wyrzucił. Nie, no... przepraszam, czyli to Lejda zabił kaszubską Wikipedię. Ale Kaszewa twierdzi, że małe Wikipedie mają, mają szansę, mają szansę na przetrwanie. Natomiast tak, po pierwsze, należy uatrakcyjnić, rozbudowywać tak, żeby nie były w tym rzutach dużych i kłaść nacisk na jakość, nie na Co jest w przypadku... Coś tu się nałożyło. To jest Śląska, tak? Jest pesymistą. Uważa, że tak. 3-4 osoby też to ciągną, tak są na przykład Ładżysiackiej, Cicho, Kaszubskiej. Kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Brak zgody wśród uczestników, problemy przy podejmowaniu decyzji, podejście do ortografii, to trochę bardziej rozwinął. Tu jest to opisane, była kwestia dwóch czy trzech, przejść na inne sposoby pisowni. Tam jest wymieniona jakaś taka wersja czeska, z wszystkimi diakrytykami, później alfabet śląskich Schlauera i później ślabików, tak? Czyli ostatnia reforma, która była tam jakoś wprowadzona na tej śląskiej Wikipedii, która miała na celu uproszczenie wszystkiego, a według Lasikonika wszystko skomplikowało, dodatkowy liter jest sześć. Zasady są takie, że zna i stosuje może ze 100 osób z tych 600 tysięcy pewnie, tak? No i część użytkowników się zniechęciła. I to jest ciekawa rzecz, tak? Twierdzi, że nie pisze z tego względu, że nie może pisać z proświązkiego punktu widzenia, co jest sprzeczne z zasadami Wikipedii, tak? Czyli naturalny punkt widzenia i centrys, tak? Czyli Śląsko-Centryzm w zasadzie jest zakazany na Wikipedii Śląskiej Również. Dobrze. Tu mamy tego diabełka. Podsumowanie. Mamy te dwie wikipedie w języku małych grup Narodowy Świat Polski są w trudnej sytuacji praktycznie na granicy może nie zniknięcia, tak, bo to nie zniknie, ale może być założone. Przyczyny. Mała liczba uczestników, grupka dosłownie kilku osób, tak, to jest faktycznie problem również występujący w przypadku języków Federacji Rosyjskiej. Mały suplement, tak. Z obserwacji, które miałem na konferencji warszawskiej w Wikipedii, wniosek jest taki, że w tych językach... Bardzo w tych językach małych tak zwanych są realizowane cele jednak inne niż są stawiane przed Wikipedią jako taką i przed tymi projektami Wikimedia jako takimi, zwłaszcza odnoszącymi się do Wikipedii. To nie jest zgromadzenie sumy ludzkiej wiedzy, ale miejsce, gdzie gromadzi się zasób, który pozwala przetrwać się językowo. Trwać językowi. I to jest y, zwłaszcza widoczne w przypadku bardzo małych języków Federacji Rosyjskiej, a przykład język Tuwimski. A propos y, jest obecny minister obrony Rosji Szojbu. I y, y, to podejście jest tam podejściem głównym. Podobne wrażenie, jak to wspomniałem też na Wikimaniu w Gdańsku 5 lat temu, gdzie występowali wikipedyści czyli wikipedianie z Indii i mówili o tym, że w przypadku Indii Języków państwowych jest 22, wtedy było tylko 5 Wikipedii na tych językach państwowych, a w ogóle języków jest, nie wiem, 200 czy 300. I oni ty, uważali, że Wikipedia <grymienią> są instrumentem do zachowania <grymienią> języków. Dziękuję bardzo. Proszę o <grymienią> mały komentarz do małych języków bo trzeba pamiętać że to jest mały, małe języki dla nas Kaszubska i Śląska to jest właśnie 3-5 osób natomiast pamiętam rozmowę w Londynie z wikipedystą indyjskim który powiedział, że on edytuje w takiej małej wikipedii ja mówię, to ile osób na świecie mówi w swoim języku on mówi no tylko 80 milionów. Ja też mam taki komentarz, nie chodzi tylko o takie małe języki bez narodów, ale generalnie to jest inna funkcja Wikipedii jest w ogóle w takich kulturach, które nie mają tradycji encyklopedycznej i tworzenia wiedzy. I dla nich Wikipedia jako projekt kulturotwórczy... Jest bardzo ważny taki to, z tożsamościowego punktu widzenia. To widać na przykład na kazachskie nitki, które dotowana przez rząd i jest największym programem stworzenia w tym języku treści pewnych kulturowych, które dotychczas były po rosyjsku na przykład. I to rzeczywiście te zasady dotyczące OR-u, neutralności, one zupełnie inaczej powinny być tam ustawiane. Dokładnie. To, to, to, to, to, to ma duży sens, tak? tak to, dobrze, to, ale. myślę, że w zupełnie innym podejściu do tego, co ma mamy. Ja mam kilka komentarzy tutaj dotyczących bardziej wiki źródeł w tych małych językach, niekoniecznie w tych. Po pierwsze, w tej chwili na polskich wiki źródłach jest opracowywany słownik kaszubsko-polski. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam. Druga sprawa. Na polskich wiki źródłach gościły wilamowickie wiki źródła przez jakiś czas. W tej chwili są przeniesione na wiki źródła międzynarodowe. Niestety mamy duży problem ze znalezieniem osoby, która zrobi chociaż szpit strony głównej tych wiki źródeł, co jest dosłownie kilka zdań trzeba napisać, ale niestety nie udało mi się takiej osoby znaleźć. Natomiast wracając do tych małych wiki źródeł, małych wikipedii Baszkirskiej, tuwińskiej i tak dalej Ja pracując na międzynarodowe wiki źródła zaobserwowałem, że tam rzeczywiście jest to raczej zachowanie języka, bo tam bardzo swobodnie podchodzą do praw autorskich. Wrzucają praktycznie współczesne teksty, teksty bez żadnych żadnej i nikt na to, na to nie zwraca uwagi. No, moment, moment Davia, teraz. Ja Mam komentarz. Y Chciałam dodać a propos tej ostatniej myśli o używaniu Wikipedii jako zachowania języka y z, z doświadczenia programu, który ja wspieram, czyli y Wikipedii Walińskiej. Wikipedia w Walii jest około pół miliona ludzi, którzy mówią po walińsku. To jest projekt największy w internecie w języku walińskim, tak jak tutaj ktoś mówił o tych innych rzeczach. I na początku rząd waliński był jakby przeciwny temu projektowi Wikipedii, widząc, że to jakby odwraca ludzi mówiących w tym języku z ich materiałów do jakiejś tam Wikipedii. Aż w końcu stwierdził, że no jest to największe, więc lepiej nie być przeciwko tylko tego współpracować. I z tego wyszedł dosyć fajny projekt budowania tej Wikipedii. Więc ma to jakiś ja to zgadzam, że jestem jako z nami, że ten problem jest to mała społeczność. Nawet, hmm. nawet, nawet naszym w ramach naszych gigantów, jakby już raz pierwszy jednego z tych yy, chyba, który jest tam drugim edytorem na Śląskiej Wikipedii Pola z yy, był wniosek o granty nakierowany na Wikipedię w Jęsku Śląskim i tam na no, że coś tam już napisano na polskiej. A ja mam no, na no, sobie coś fajnego, tak nagle nowy projekt. Yy, Zresztą powiem moje naświetlenie, ale okazało się, że jak konsumowałem ten grant, tak naprawdę więcej zyskało polsko, jeżeli na Wikipedia, niż ta Śląska, że chyba ten dotykowy, za co bardziej aktywnie polsko, jeżeli edytować. Więc to też wynika pewnie z tego, że ten później, o szutelnictwo też nie jest jakiś duży, i ta motywacja tych, tych edytorów, którzy tam siedzą jeden, dwóch, trzech, czterech, też jest jakby nikła, tylko że oni też ten język na jest jakby na języka polskiego. Wiemy, że CA czy, czy Lysiconic artyfują również po tysiąc kilka wiek i chyba też jest taka kwestia, że nie, nie ma jakby, poza tym właśnie zachowaniem języka nie jest... te, te projekty nigdy nie będą jakieś atrakcyjne, tak? Jako no, projekty, tak tak tak, jest... tak, jest... projekty przykładowe, że tam jakieś teksty są lepsze, gorsze, że jakieś tam zasady tego języka, że tak było, ale, ale one nigdy nie będą konkurowały z to jest nawet w Polsce, że ma... w Wikipedii mamy społeczność małą, tak? mi się. Dobrze, na tutaj Tak naprawdę z tymi miłymi Wikipediami, jak znamy, to jest pytanie bardziej systemowe. Eee, czym ma być Wikipedia? Wikipedia ma być sumą ludzkiej wiedzy. Pytanie, czy da się kiedykolwiek zgromadzić eee, jakąkolwiek sumę ludzkiej wiedzy w języku, który mówi mniej niż powiedzmy pół miliona ludzi. To jest taka wartość graniczna dla mnie, być może. Nie, dowolnie określona, pół miliona, miliona, tak? Prawda jest taka, że moim zdaniem dla tych mniejszych języków bardziej właściwym projektem są wiki źródła, jakiś słownik yy, w przedmiocie konserwacji ich języka, bo tak naprawdę te Wikipedie same w sobie też niczemu innemu jak dla mnie nie służą niż konserwacji języka. Bo tak prawdą większość zdecydowana osób, która mówi tymi językami, zna też jakiś inny język, zazwyczaj kraju, w którym mieszka, tak? To nie jest ich pierwszy, jedyny język. W związku z tym, też z punktu widzenia wspierania takich projektów systemowo przez fundację, przetaczała się dyskusja swego czasu przez czy w Wikimanie, czy na konferencjach różnych takich dziwnych, międzynarodowych, czy utrzymywać takie małe języki i czemu to służą? Czy to nie jest sztuka dla sztuki? I to jest bardziej do zastanowienia się na przeszło. Dziękuję, Mastin. Znaczy, tak naprawdę, według mnie to problem polega eee, na tym, że... To nie chodzi o to, ile osób mówi danym językiem, ile go rozumie. Problem polega na tym, na ile mamy masę krytyczną edytorów w danej języku. Jeżeli ich jest trzech czy pięciu, bo zapomnijmy o tym, pamiętajcie, pamiętacie te, te okresy, kiedy na polskiej Wikipedii było 50 edytorów, którzy mogli sprawdzać oz -y, tak? ile, ile bullshitu się pojawiało na, na stronie. Po prostu przychodzi taki moment, kiedy ta masa krytyczna musi być na tyle duża, że non stop na oz siedzi 20 osób, które na coś reagują. Jeżeli tego nie ma, to niestety w danym języku będą się pojawiały głupoty, tak? bo ktoś przyjdzie i coś tam zrobi. Taka jest prawda. No. Masa krytyczna, a nie, nie ilość ludzi, którzy mówią. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jedno zdanie. Proszę. Ja chcę Proszę. odnieść do poprzedniej wypowiedzi, że na wiki słownik to przerzucić i na wiki źródła. Jeżeli to jest własna twórczość, to co, to będzie książka, że jakoś od nie wiem, od jak to, Nie wiem, jak to ująć, to jest raz. A taka y, słownik, jeżeli nie ma źródeł zachowanych albo y, właśnie wydanych w jakiś sposób. Dosłownik się właśnie tworzy na zasadzie takiej, że się bierze kawałek tekstu i się patrzy na kolokację i użycie i się z tego jak gdyby znaczenie do tego dobiera. Więc jak gdyby no, ta, m, zachowanie te, te, te, tego języka, ktoś kto mówi i tworzy w tym tekst, te, te, po prostu no, to jest dla nas potem źródło sprawdzenia na przykład kolokacji. Dziękuję bardzo.